Wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Minęła dwunasta. Aleksandra Kozera, dzień dobry. W magazynie na początek ceny paliw. Po obniżce akcyzy i VAT-u kierowcy czekają na tańsze tankowanie. Eksperci z kolei liczą na szybkie uspokojenie. Na światowym rynku ropy trendy śledzi nasz reporter. Potem oczekiwanie na decyzję prezydenta. Przyjmie ślubowanie czy odmówi? Ważą się losy sześciorga nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W magazynie także bilans polskiej hojności i dobra. Za chwilę poznamy ostateczny wynik 34. finału w 8. W siedzibie Fundacji jest nasza reporterka. Czas na szczegóły. Zapraszam. Sumę wydarzeń Złoty 20 na litrze przy 40-litrowym baku to spora ulga dla domowego budżetu. Prawie 50 złotych i na to czekają kierowcy. Po obniżce VAT-u i akcyzy chcą zobaczyć, jak duże zmiany wprowadzą stacje paliw. Razem z kierowcami sytuację obserwuje nasz reporter Maciej Szefer. Maćku, witaj. Powiedz, co słyszysz Dziękuję. od tankujących czy wierzą w cenową rewolucję? Dzień dobry. No Wierzą, dość szczere były to wypowiedzi, pełne wiary i nadziei można powiedzieć, ale też oczekiwań, że zdarzy się to po prostu jak najszybciej. Kierowcy faktycznie czekają na obniżenie cen paliw na stacjach, które wejdą w życie tak fizycznie od jutra i mają być wtedy widoczne realne spadki, bo paliwo ma być faktycznie tańsze średnio o złotówkę i 20 groszy. Tak zapowiadał przynajmniej minister finansów, ale o zależności między cenami paliwa, cenami towarów czy usług, mówił mi wyraźnie jeden z kierowców. Miejmy nadzieję, że spadną, tak. Tylko my to odczujemy zaś też później i w swoich por portfelach, o, przy swoich autkach, no i w sklepach, bo wszystko trzeba do sklepów dowieść, prawda? Kierowcy mówili mi też o nadziejach na niższe ceny paliw. Argumenty były różne. Spadną. Złoty 50. W raczej bankie.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 Były to słodko-gorzkie wypowiedzi, ale też słodko-gorzkie są te ceny na pylonach. Patrzę na pylon, który jest gdzieś tam w oddali i w stosunku do mnie 8,37 to cena za litr oleju napędowego w Poznaniu, z którego w tej chwili nadaję. Warto wspomnieć też, że kierowcy w ogóle dzielili się z nami radiowcami sposobami na zaoszczędzenie pieniędzy przy obecnych cenach.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 Zmiany cen na stacjach paliw mają być wprowadzane dzięki przyjęciu przez rząd pakietu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Polega on na obniżeniu VAT-u i akces na paliwa oraz wprowadzeniu maksymalnej ceny sprzedaży detalicznej. Janusz Cichoń z Koalicji Obywatelskiej przyznał w radiowej jedynce, że po wprowadzeniu nowych regulacji konieczna może być racjonalizacja wydatków i szukanie oszczędności.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 Kierowcy czekają na efekty interwencji rządu w sprawie cen paliw o nadziejach. Na tańsze tankowanie rozmawiał z nimi nasz reporter Maciej Szefer. Maćku, bardzo dziękuję. Był tez, też głos polityczny. O rozwiązania, po które sięgnęli rządzący, pytaliśmy także eksperta. Zdaniem profesora Marka Leszczyńskiego, ekonomisty z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ustawy pozwalające na obniżenie cen paliw to ryzykowny ruch. Owszem, ukłon w stronę kierowców, ale też obniżenie i VAT-u i akcyzy. No Unia Europejska czy Komisja Europejska na razie zajęła takie stanowisko neutralne, przyglądające się, ale pamiętajmy, że te regulacje europejskie no, nie pozwalają na takie manewrowanie VAT-em przy paliwach. To jest pierwsza uwaga. Druga.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 suma wydarzeń. Prezydent Karol Nawrocki zakończył wizytę w Stanach Zjednoczonych. W ciągu dwóch dni w Dallas w Teksasie wziął udział w konferencji amerykańskich konserwatystów SIPAK odwiedził fabrykę samolotów F-35, spotkał się także z Polonią. Mimo wcześniejszych planów nie doszło do spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem, który pierwszy raz od 10 lat nie pojawił się na konferencji zwolenników Partii Republikańskiej z Dallas Agata Król. Karol Nawrocki spędził w Dallas dwa dni. Swoją wizytę w Teksasie rozpoczął od Fort Worth i fabryki F-35. Już za kilka tygodni pierwsza para z 32 zakupionych przez Polskę myśliwców rozpocznie służbę w siłach powietrznych. O inwestycjach w wojsko prezydent mówił później podczas konferencji SIPAC. Polska jest jednym z najsilniejszych sojuszników USA w Europie. Inwestujemy w nasze wojsko, podkreślił Karol Nawrocki. Partnerstwo to nie tylko słowa, to czyny. Wierzymy w sojusz z Ameryką, ale wierzymy również w NATO. Zgadzam się, że Europa musi wydawać więcej. Europa musi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 A dziś prezydent wraca do kraju. Według zapowiedzi urzędników z jego kancelarii ma poinformować o swojej decyzji w sprawie odebrania ślubowania od nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na ruch Karola Wródzkiego czeka sześcioro sędziów wybranych przez Sejm 13 marca. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Michał Fabisiak. Michale, witaj. Powiedz, czy i kiedy ta historia dobiegnie końca? Jeśli prezydent przyjmie ślubowanie od osób, które 13 marca zostały wybrane do Trybunału, to rozpocznie się ich stosunek służbowy i zostaną dopuszczeni do orzekania. I to można powiedzieć będzie finał tej historii. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiedział, że prezydent ma ogłosić swoją decyzję w tym tygodniu właśnie po powrocie z wizyty za oceanu. Co jeśli jednak prezydent oznajmi, że nie przyjmie ślubowania, bo jak już wcześniej sugerowała jego kancelaria? Wybór tych sędziów odbył się z naruszeniem konstytucji, a wtedy zdaniem rządzących prezydent złamie prawo, a koalicja rządowa sięgnie po plan B, co zapowiada poseł KO Mariusz Witczak. Ma ogromny problem co zrobić z Trybunałem Konstytucyjnym, ale jeśli pójdzie w tę politykę Jarosława Kaczyńskiego, no to wdrożymy plan B, a on będzie się pogrążał we własnych tarapatach politycznych. Ruje mu wiceminister rodziny Sebastian Gajewski z Nowej Lewicy, który mówi, że rządzący nie będą czekać z decyzją w sprawie Trybunału w nieskończoność. Naprawdę liczymy na to, że pan prezydent zastosuje się do obowiązujących przepisów i to ślubowanie przyjmie. No ale jeżeli nie przyjmie, to my nie zamierzamy tolerować naruszania ładu prawnego, ładu konstytucyjnego przez pana prezydenta. Polska potrzebuje normalnie funkcjonującego Trybunału Konstytucyjnego, a tego normalnie funkcjonującego Trybunału nie będzie bez sędziów, którzy zostali prawidłowo wybrani przez Sejm. Czekać w nieskończoność nie będziemy. Słyszymy od polityków koalicji rządowej, że plan B zostanie wdrożony raczej po świętach, a nie przed nimi. Ten plan B to może być ślubowanie na uroczystości zorganizowanej przez marszałka Sejmu lub przesłanie tego ślubowania prezydentowi na piśmie, bo jak mówią rządzący, ustawa stwierdza, że składa się je wobec prezydenta, a nie przed nim, a więc jego obecność, jak tłumaczą rządzący, nie jest wymagana. No ale opozycja uważa nieco inaczej. Janusz Cieszyński sprawa i Sprawiedliwości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 Niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią nawet, że jeśli prezydent zostanie pominięty w tej procedurze, no to będziemy mogli mówić o zamachu stanu. To nie jest jednak głosy całej opozycji, bo na przykład Bartłomiej Pejo z Konfederacji stwierdza, że jego klub, choć ma wątpliwości, czy wybrani sędziowie rzeczywiście zagwarantują niezależność Trybunałowi Konstytucyjnemu, to jednocześnie uważa, że prezydent powinien przyjąć od nich ślubowanie. Pomijając kwestię wyboru tych e, sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, gdzie świadczy to o tym o znowu o upolitycznianiu przez Donalda Tuska Trybunału, to pomimo wszystko powinni ci sędziowie być e, zaprzysiężeni jak słyszymy koalicja rządowa i PiS od kilkunastu dni na niezmienionych pozycjach w sprawie Trybunału, a to oznacza, że niezależnie od decyzji prezydenta czy tego co później zrobi koalicja rządowa, no nic nie wskazuje na to, aby spór wokół, tego, wokół sądu konstytucyjnego w Polsce miał się szybko zakończyć. Czy prezydent odbierze ślubowanie od nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego? To wciąż otwarte pytanie, a polityczne komentarze w tej sprawie zebrał dla nas Michał Fabisiak. Michale, bardzo dziękuję. Każdego scenariusza w tej sprawie spodziewa się profesor Anna Siewierska, politolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jak tłumaczyła na naszej antenie, problem ze ślubowaniem to wynik złych relacji między rządem a prezydentem.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 W kancelarii prezydenta rozważane w kategoriach dobra lub zła od strony prawnej czy od strony społecznej, tylko raczej tylko i wyłącznie od strony takiego interesu i to bardzo krótkowzrocznego powiedziałabym interesu politycznego. I tak mówiła nam profesor Anna Siewierska. Nowo wybrani sędziowie skierowali do prezydenta list. Apelują w nim o powiadomienie o możliwym terminie złożenia przez nich ślubowania w jego obecności. W obliczu potencjalnych zagrożeń Polska musi zwiększać swoje zdolności produkcyjne, powiedział wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Wiceszef MON wziął udział w podpisaniu umowy na budowę Centrum Serwisowo-Produkcyjnego Rakiet Kamer i Hali Produkcyjnej dla Elementów Systemu Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej. Podczas konferencji prasowej w Zielonce Cezary Tomczyk podkreślił, że sojusze są istotne, ale fundamentem bezpieczeństwa musi być polski przemysł zbrojeniowy.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 Realizacja inwestycji umożliwi produkcję, montaż i dostawę przeciwlotniczych pocisków rakietowych dla naszych sił zbrojnych. Zwiększy się także potencjał produkcyjny i logistyczny wojskowych zakładów elektronicznych. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podjęło decyzję o tymczasowym ograniczeniu polskich patroli w Libanie. To w związku z wczorajszym incydentem z żołnierzami, którzy natknęli się na minę pułapkę. Jeden z polskich żołnierzy został lekko ranny. Kilka godzin później w ataku na bazę misji zginął żołnierz z Indonezji. W misji tymczasowych sił zbrojnych ONZ w Libanie służy ponad 8 tysięcy osób z 47 krajów. Więcej w relacji Mileny Rashid Shehab.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 Izrael zmienia decyzję w sprawie dostępu do najważniejszego chrześcijańskiego kościoła w Jerozolimie. Premier Benjamin Netanyahu ogłosił, że kardynał Pierbatista Pizzaballa, najważniejszy katolicki duchowny w ziemi świętej, może już wchodzić do świątyni. Stało się to po fali krytyki izraelskich władz po wcześniejszym zatrzymaniu kardynała. Izrael nie zamierza jednak przepraszać. O szczegółach Wojciech Cegielski z redakcji Dzień, międzynarodowej. Rano policja zatrzymała polskiego radia. kardynała Pizzaballe i kustosza ziemi świętej ojca Francesco Jelpo, gdyż szli do Bazyliki Bożego Grobu w Jerozolimie. Duchowni chcieli w prywatnym gronie odprawić mszę Niedzieli Palmowej. Większe zgromadzenia w Jerozolimie są przez izraelskie władze zakazane z powodu wojny z Iranem. Gdy kardynał Pizzaballa został zawrócony, pojechał do kościoła wszystkich narodów, już poza murami Starego Miasta i tam odprawił mszę. Później w rozmowie z jedną z włoskich telewizji mówił, że doszło do nieporozumienia. Nie prosiliśmy o publiczną uroczystość. To miała być krótka, prywatna modlitwa, by zachować ideę uroczystości w Bożym Grobie. Doszło do pewnych nieporozumień. Najwyraźniej się nie zrozumieliśmy. Premier Izraela Benjamin Netanyahu najpierw oświadczył, że kardynał nie został wpuszczony ze względów bezpieczeństwa, a kilka godzin później poinformował, że Pizzaballa będzie miał nielimitowany wstęp do zamkniętej za pielgrzymów bazyliki. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Nie ma żadnego zagrożenia. Dla Finlandii podkreśla prezydent tego kraju Aleksander Stab. Jego oświadczenie związane jest z incydentem z dronami, które wczoraj spadły na południu Finlandii. Bez w zeszłym tygodniu spadły też w innych częściach kraju. Tematem zajął się Kamil Zalewski.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 Prezes PiSu udzielił obszernego wywiadu kanałowi prorządowego tygodnika Mondiner z Budapesztu Piotr Piętka.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 Polska będzie zabiegać o klauzule ochronne dla rolników w nowej umowie handlowej Unii z Australią. Zapowiedział to w Brukseli minister rolnictwa Stefan Krajewski. Komisja Europejska ogłosiła przed tygodniem, że ustaliła z Australią warunki nowego porozumienia handlowego. Jednak polscy producenci wołowiny obawiają się, że będą najbardziej stratni. Powód? Import wołowiny z Australii ma wzrosnąć niemal czterokrotnie. Polscy producenci boją się, że będą wypychani z europejskiego rynku, zwłaszcza, że już wkrótce do Unii zacznie napływać wołowina z krajów Mercosuru. Szef resortu rolnictwa poinformował, że od dłuższego czasu Warszawa rozmawia z Brukselą na ten temat. Oczywiście musimy zabezpieczyć przyszłość rolników, przetwórców. Dzisiaj te ceny w skupie są wysokie, natomiast to obawy są, że ze względu na nowe umowy ta sytuacja może się zmienić i musimy temu przeciwdziałać. I tu jeszcze bardziej potrzebne są rozmowy o tych funduszach, które by rekompensowały ewentualne straty polskich czy europejskich rolników. Zanim dojdzie do podpisania umowy handlowej Unii z Australią, konieczna będzie jeszcze zgoda krajów członkowskich. Negocjacje mogą potrwać kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. Podczas rokowań Polska ma zabiegać o klauzulę ochronne. Suma wydarzeń. Koniec z popisami na drodze. Od dziś obowiązują nowe przepisy, które mają powstrzymać kierowców przed traktowaniem publicznych dróg jak tor wyścigowy. Chodzi o dwa konkretne typy zachowań. Celowe wprowadzanie auta w poślizg, czyli popularny drift, a także jazdę motocyklem lub motorowerem na jednym kole. Kary będą surowe, zapowiada komisarz Adam Dębliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.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 Grzywna za drift i jazdę na jednym kole wzrosła do 1500 zł. Można też dostać 10 punktów karnych, a jeśli policjant uzna, że manewr spowodował zagrożenie w ruchu drogowym, może nałożyć dodatkowo 12 punktów. Na tym nie koniec. Od dziś złamanie sądowego zakazu prowadzenia może skutkować dożywotnim odebraniem prawa jazdy. Został miesiąc na rozliczenie się z fiskusem. Termin na złożenie deklaracji mija 30 kwietnia. Podatnicy złożyli już w usłudze Twój EPIT prawie 5,5 miliona rozliczeń, mówi rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska.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 W przypadku modyfikacji zeznania trzeba pamiętać o zatwierdzeniu takiego dokumentu i jego wysłaniu. Monika Hszczonowicz z portalu ngo.pl przypomina o możliwości przekazania 1,5% podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. Coraz więcej Polaków, Polaków decyduje się na to przekazywanie 1,5%. W zeszłym roku to było ponad 16 milionów osób. Przypomnę, 1,5% to jest nasz podatek. Znaczy, albo go przekażemy sami, na jakiś wybrany przez nas cel, albo on po prostu będzie w budżecie państwa i z tego całego woreczka budżetowego będzie rozdzielany przez organy państwowe. W Polsce działa ponad 9 tysięcy organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku od osób fizycznych. A jedną z takich organizacji jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która właśnie w tej chwili podsumowuje ostatni, 34. finał. Przypomnijmy, tym razem Fundacja Jurka Owsiaka i jej wolontariusze zbierali pieniądze na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Czy udało się pobić kolejny rekord? To pytanie kierujemy już do Martyny Szymczakowskiej, która przy Przysłuchuje się konferencji. Martyno, witaj. Dzień Powiedz, dobry. Czy znamy już pełną kwotę? No, dosłownie przed kilkudziesięcioma sekundami dyrygent największej orkiestry świata podał ostateczną kwotę, jaką zebrała fundacja w trakcie 34. finału. To ponad 263 milionów złotych. Kwota niewyobrażalnie duża, za którą uda się kupić wszystko to, no, co zaplanowała orkiestra. Ta kwota deklarowana po 34. finale, czyli pod koniec stycznia, wynosiła nieco ponad 183 miliony złotych, no więc widzimy, że teraz ta ostateczna suma jest to ponad 80 milionów wyższa od kwoty deklarowanej. No, nikt nie miał wątpliwości, że, że ta kwota będzie niesamowicie wysoka. No, niemal przez pół godziny Jurek Owsiak opowiadał o tym, co Wielka Orkiestra zrobi, już zrobiła przez te 34 lata swojej działalności dla zdrowia dzieci. Posłuchajmy. Szanowni Państwo, 81,5 tysiąca urządzeń kupionych do tej pory przez fundację. Codziennie gdzieś w szpitalu w Polsce przychodzi jakieś urządzenie, jest przywożone. 2 miliardy 600 milionów złotych do tej pory wydanych pieniędzy. Gdyby ktoś mi to powiedział 34 lata temu, w życiu bym się tego nie podjął, byłbym przerażony. Graliśmy, gramy teraz dla gastroenterologii, graliśmy dla kardiochirurgii dziecięcej, chirurgii noworodka, ortopedii, neurologii, neurochirurgii, neonatologii, onkologii hematologii, reumatologii, urologii, nefrologii, okulistyki, to też nie wszystkie obszary medycyny dzie dziecięcej wymieniłem. No ale muszę powiedzieć, że jednak ta kwota ostateczna jest o ponad 30 milionów mniejsza od tej, którą udało się zebrać w minionym roku, rok temu, w 2025 roku. Wtedy rzeczywiście rekordowe 289 milionów złotych, teraz o ponad 30 milionów złotych mniej, ale nadal to jest kwota niewyobrażalna. Tak jak mówiłam, przed pół godziny Jurek Owsiak dziękował za pomoc w organizacji finału, za wsparcie Fundacji Każdą Złotówką, no bo to przecież ogromne przedsięwzięcie, w które włączyło się mnóstwo osób. W tegorocznym finale grało 120 tysięcy wolontariuszy z blisko 30 kraj krajów całego świata w 1700 sztabach. Wystawiono ponad 98 tysięcy aukcji. Pieniądze zbierały firmy, wyzbierały prywatne osoby, które wystawiały na aukcjach no, to, co miały do zaoferowania. Od rękodzieła, przez przeżycia, jak wycieczki, spotkania, no, po konkretne pamiątki, jak chociażby rakieta Igi Świątek. Polskie Radio też oczywiście włączyło się w tę zbiórkę. Nasi słuchacze Mogli licytować, chociaż były udziały w strefie wpływów, audycji przygotowywanej przez naszych dziennikarzy politycznych. No... To jest ten dzień, kiedy no niemal każdy napotkany człowiek miał przyklejone do kurtki te charakterystyczne czerwone serduszka z napisem Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, potwierdzające wsparcie inicjatywy zapoczątkowanej. Przypomnę, w 1993 roku przez Jurka Owsiaka. No a w tym roku Wielka Orkiestra zbierała pieniądze pod hasłem Zdrowe Brzuszki Naszych Dzieci na gastroenterologię i choroby przewodu pokarmowego. Wielu z nas dopiero dzięki temu finałowi usłyszało o gastroenterologii, co też pokazuje ten bardzo ważny, ważny aspekt działalności wojsku, no, czyli właśnie edukację. A coraz więcej dzieci cierpi właśnie z powodu chorób układu pokarmowego. Liczba chorych znacznie wzrosła w ciągu ostatnich kilkunastu lat. No, przyczyny to m.in. ten siedzący tryb życia, braka w tej aktywności fizycznej. A jak powiedział mi profesor Jarosław Kierkuś z Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, no te zakupy za tegoroczny finał, ten 34 już trwają.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 Też już mamy rozstrzygnięte zakupy na następne przetargi, rozstrzygnięte które kliniki, ile sprzętu będą potrzebowały i najbliższe przetargi będą w maju i myślę, że będziemy ten sprzęt sukcesywnie dokupować do klinik w Polsce. W sumie to 16 klinik w całym kraju, które dzięki wielkiej orkiestrze otrzyma sprzęt. Sprzęt, który pozwoli na szybsze diagnozowanie i leczenie dzieci z chorobami układu pokarmowego. No a kolejny finał, 35. Już wiadomo, data warto zapisać w kalendarzu 31 stycznia 2027 roku bez rekordu ale i tak wysokowość podsumowuje 34 finał udało się zebrać 263 miliony złotych i to jest skala hojności otwartości naszych serc konferencji w Warszawie przysłuchuje się Martyna Szymczakowska Martyno bardzo dziękuję i do usłyszenia dziękuję suma wydarzeń informacje sportowe Trzykrotny, złoty medalista olimpijski, wielokrotny zwycięzca Mistrzostw Świata i Pucharu Świata w skokach narciarskich. Kamil Stoch zakończył sportową karierę. Swój ostatni skok oddał wczoraj na mamuciej skoczni w Planicy. Ze, na zeskoku Stoch został uhonorowany m.in. przez kolegów z reprezentacji Piotra Żyłę i Dawida Kubackiego. Nie zabrakło także owacji od publiczności. Stoch nie krył ulgi po finałowym skoku.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 I tak mówił Kamil Stoch. Polak w pierwszej próbie uzyskał 193 metra, a w finałowej 190. Po tych skokach zajął 30 miejsce w ostatnich w sezonie zawodach Pucharu Świata. To będzie walka o nasze być albo nie być na mundialu. Piłkarska reprezentacja Polski jutro na wyjeździe zagra ze Szwecją w meczu decydującym o awansie na tegoroczne Mistrzostwa Świata. W półfinale baraży Biało-Czerwoni, przypomnę, pokonali Albanię 2-1, a drużyna trzech koron wygrała z Ukrainą 3-1. do 1. O tym jak należy zagrać mówi kapitan polskiej kadry Robert Lewandowski.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 Początek jutrzejszego spotkania o 20.45. Zwycięzca zagra w grupie F z Holandią, Japonią i Tunezją. Relacją ze Szwecji kończymy sumę wydarzeń. Z kolejnymi informacjami wrócę do Państwa punktualnie o 13.00. Do usłyszenia. To była suma wydarzeń. Ogłoszenie społeczne.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 Saldo, magazyn gospodarczy. Ceny paliwa niżej. Pierwsze maksymalne ceny paliw obowiązujące już od jutra. Znamy, już za chwilę omówimy program CPN z naszym ekspertem i podamy te dokładne kwoty, które jutro powinny pojawić się na pylonach przed stacjami paliw. Marek Klapa, zapraszam. I zaczynamy od informacji sprzed kilku minut bardzo ważnej dla naszych portfeli. Minister Energii określił maksymalne ceny paliw od wtorku. Benzyna 95 ma kosztować nie więcej niż 6 ,16 zł 16 groszy za litr. Benzyna 98. Tutaj cena maksymalna wyznaczona jest na poziomie 6 ,76 zł groszy, a olej napędowy 7,60. To są wartości, które pojawiły się w monitorze polskim i oczywiście do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Grupa paliwowo-energetyczna Unimod pozytywnie o pakiecie CPN, czyli ceny paliwa niżej obniża on podatek VAT i akcyzę oraz wprowadza monitorowanie cen hurtowych. Spółki zajmujące się paliwami do 9 rano mają składać raporty do Ministerstwa Energii. Na ich podstawie resort wyznaczy maksymalne ceny paliw detalicznych. Prezes Unimod Adam Sikorski jest przekonany, że obniżenie podatku VAT i akcyzy wpłynie na obniżenie cen. Jeżeli stacje na kasie fiskalnej przestawią 23% VAT na 8% to musi spowodować spadek cen i tak się na pewno zadzieje. Na pewno obniżenie akcyzy o ponad 300 zł również powinno wpłynąć i wpłynie na obniżkę cen paliw. My zakładamy, że większość tych działań to są działania, które będą stymulować rynek, które będą powodowały, że ten popyt nie będzie tak mocno spadał. Ale mamy nadzieję, że te działania, które zostały wprowadzone w jakiś sposób będą to ograniczały. Według Adama Sikorskiego w wyniku wprowadzenia pakietu wypłaszczą się ceny. Podkreślił, że cały czas trwa walka o baryłkę, ponieważ statki, które miały płynąć do Europy, płyną do Azji i Afryki Południowej, oferują wyższą cenę zakupu. No to sprawdzimy, jak ta walka o baryłkę wygląda na rynkach, a nie wygląda pozytywnie z punktu widzenia naszych portfeli. W tej chwili ropa drożeje, na przykład amerykańska ropa WTI, która przyzwyczaiła nas w ostatnim tygodniu do wartości dwucyfrowych. Dzisiaj niestety powyżej 100 dolarów, dokładnie 102 dolary za baryłkę, bez kilku dosłownie centów. To oznacza wzrost o procent. A jak wygląda baryłka Brent, którą interesujemy się tutaj bardzo mocno, chociażby w Europie, no ona jest dużo droższa, 108 dolarów i 25 centów za baryłkę. To oznacza podobny wzrost jak w przypadku ropy WTI o 2,78%. Do tego tematu oczywiście będziemy za chwileczkę wracać i jak te wzrosty, które widzimy na rynkach międzynarodowych mogą przełożyć się na nasze portfele mimo pakietu CPN. To teraz dolar amerykański, bo on też jest bardzo ważny z punktu widzenia stacji paliw i z punktu widzenia cen na stacjach paliw, bo przecież za dolary kupujemy ropy naftową. W tej chwili dolar niestety droższy. 3,73 zł. Tak w tej chwili wygląda kurs tej amerykańskiej waluty. Euro wyceniane jest na 4,29 zł. Również drożej niż jeszcze w piątek. Spoglądam jeszcze na funta brytyjskiego, który w tej chwili wyceniany jest na 4,94 zł. A frank szwajcarski kosztuje aktualnie 4,67 zł. 67 groszy Aldo, magazyn gospodarczy. A w naszym studiu witam bardzo serdecznie naszego gościa, a jest nim ekonomista, pan Adam Ruciński z firmy doradczej BTFG. Dzień dobry. Dzień dobry. Ma pan sentyment albo wspomnienia związane ze skrótem CPN i tym charakterystycznym biało-pomarańczowym logotypem, który kiedyś no, można było spotkać przy każdej trasie w Polsce. No Ja jeszcze mam wspomnienia. Myślę, że wielu Polaków ma te wspomnienia, ponieważ no, no, jesteśmy społeczeństwem trochę starszym, średnio, a myślę, że każdy, kto pamięta dawne czasy, to ten skrót dobrze pamięta. Zresztą kiedyś była taka bardzo ciekawa dyskusja, ile ten znak towarowy jest warty jako CPN, bo niektórzy twierdzili, że nie jest nic warte dla wielu Polaków. No, wielu Polaków dożyło go sentymentem, pewnym przyzwyczajeniem. Natomiast sam skrót no, pochodzi z bardzo dawnych czasów, czasów, jak to się ładnie mówi, słusznie, słusznie minionych, gdzie mieliśmy reglamentację, gdzie mieliśmy braki, gdzie mieliśmy kartki, na paliwo również. Na całe szczęście o reklamentacji dzisiaj nie mówimy o kartkach na paliwo również, ale niestety ceny paliw potrafią przyprawić o zawrót głowy i teraz nowe rozszyfrowanie tego skrótu. Ceny paliwa niżej. To jest rozszyfrowanie skrótu, które zaproponował premier Donald Tusk, wdrażając i ogłaszając swój program obniżki akcyzy, obniżki VAT, a także wprowadzenia cen maksymalnych cen paliw. To jest bardzo ciekawy zabieg, bo tak na dobrą sprawę z regulacją cen mamy do czynienia na rynku energetycznym, chociażby w przypadku prądu, chociażby w przypadku ciepła. W przypadku paliw nie było to konieczne. A teraz no właśnie mamy do czynienia z rozwiązaniem tymczasowym, jak zaznaczył to pan premier. No i mam nadzieję, że będzie to tymczasowe rozwiązanie, ponieważ no krótki wstęp. Świat wyszedł, powoli wychodził z problemów najpierw pandemii. Później energetyczny problem po ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. No i już ten rok zapowiadał się całkiem nieźle. To będzie początek wyjścia z problemów, że świat powoli, bo powoli, ale jednak staje na nogi. Sytuacja się stabilizuje. W Polsce mówiliśmy o obniżkach stuprocentowych, o nadziejach na kolejne obniżki procentowych. Poprawę sytuacji gospodarczej. Oczywiście Europa miała swoje problemy. No i niestety pojawiło się zdarzenie, które ja na początku też pytałem, że będzie krótsze w, swojej, w swoim czasie trwania. Niestety wojna Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem spowodowała kolejne światowe kłopoty, światowych gospodarek, bo to nie jest tylko polski problem. I te kłopoty przede wszystkim objawiają się w tym, że ceny ropy wzrosły, ceny gotowych paliw też wzrosły. I to odbija się na wszystkich gospodarkach. No, prezydent Trump przekonuje nas, że to jest dla, nas, dla naszego dobra. Natomiast wszystkie gospodarki cierpią. Cierpi również polska gospodarka. I te marzenia z początku roku, że będziemy widzieć kolejne obniżki procentowych, co ucieszyłoby niewątpliwie wielu kredytobiorców również, ponieważ płaciliby mniej za kredyty, no to spaliło na panewce. Dlaczego? No, ceny rosną i nie widać końca tej, póki co, tej, tej wojny. I teraz każdy kraj radzi sobie jak, jak może, bo y, faktycznie widać wyraźnie na, na świecie trend, w Europie też, że rządy zaczynają y, ingerować w rynek poprzez y, y, zmniejszenie y, obciążeń, ulżenie obywatelom by, i firmom, by mogły lepiej funkcjonować. No bo ceny paliw przenoszą się bezpośrednio na nasze portfele, ale również ten efekt takiej transmisji, i pośredniego się przeniesienia na, na ceny wszystkich towarów i usług na końcu jest bardzo jest dobrze znany i, i nieunikniony. Mhm. No i teraz to co się dzieje na świecie to również mamy tutaj jakby pewien, pewną próbę poradzenia sobie z tą sytuacją również w Polsce. Rząd wprowadził cenę maksymalną ta cena maksymalna nie, nie jest stałą sztywną ceną. Podajmy raz jeszcze, bo to jest myślę istotna informacja. Dosłownie po godzinie 12:00 pojawiły się te ceny maksymalne i zostały opublikowane. No już w tej chwili obiegły internet, także Polska Agencja Prasowa się do nich odniosła. Podaliśmy je na samym początku naszego programu. Maksymalne ceny paliw od wtorku. Benzyna 95: 6,16. Benzyna 98: 6,76. Olej napędowy: 7, 60 Właśnie co to oznacza? I to jest, powiem tak, jako konsument, czyli osoba, która tankuje samochód, no z jednej strony się cieszę, ale jako obywatel, no nie jest to dobra wiadomość dla nas wszystkich. Mhm. Zasadniczo najlepsza byłaby sytuacja, gdybyśmy powrócili z, do sytuacji sprzed miesiąca, gdzie jednak cena benzyny jest jaka jest, po, płacimy podatki, płacimy akcyzę, bo te podatki idą do naszego wspólnego budżetu i to przypomnę od razu dyskusję pewnie sprzed dwóch, trzech miesięcy, Natomiast, natomiast na, na temat finansowania na przykład ochrony zdrowia. My nie finansujemy ochrony zdrowia tylko ze składki, a również dofinansowujemy z budżetu. Czym mniej pieniędzy mamy w budżecie, tym mamy mniej środków na ochronę zdrowia. Zatem ta wojna ma szerokie reperkusje. Ale teraz wracając na, na, ten, na nasze podwórko, no to ta cela jest w następujący sposób ustalana. To znaczy my nie, nie unikamy tego, co dzieje się na świecie. Jeżeli cena składnika podstawowego rośnie, no to niestety musimy to uwzględniać i również musimy uwzględniać ceny benzyn światowe. Państwo niejako stwierdza, w naszym imieniu rząd, bo rząd działa w naszym imieniu, musi, powinniśmy o tym pamiętać. W naszym imieniu rząd stwierdza, dobrze, my jako państwo będziemy pobierać mniejsze opłaty związane z cenami paliw. ale Trzeba powiedzieć sobie też jasno, że ceny paliw w każdym kraju są, są cenami tak, takie abstrakcyjnymi. To jest Generalnie to jest Taki środek do zwiększenia wpływów do budżetu. Naturalny sposób. Tak? W ten sposób zasilany jest budżet większości europejskich państw jako istotny element. I teraz państwo mówi tak. Będę pobierać mniej pieniędzy do naszego wspólnego budżetu, żeby cena paliwa była tańsza. Ale teraz tak. My jako obywatele, owszem, zapłacimy mniej za tę benzynę czy, czy, czy, czy ropę. Ale z drugiej strony do budżetu wpadnie mniej. No ktoś na tym skorzysta, skorzystają na tym tak na samym końcu producenci. A również Federacja Rosyjska na tym korzysta, bo ona będzie sprzedawała nam może nie bezpośrednio, ale pośrednio w jakimś sensie tak, bo już wpływa to na ceny światowe, a ceny światowe my jesteśmy biorcą cen światowych i niestety takie kraje jak Federacja Rosyjska na tym zyskują. Więc ruch ze strony państwa jest ruchem jak najbardziej Potrzebnym, bo no, dochodzi do takiego trudnego kompromisu. E, rząd w naszym imieniu mówi, owszem, będę teraz pobierać mniejsze podatki od, od tych paliw. E, cena na stacji spadnie, koszty dla przeciętnego obywatela będą niższe. E, firmy też trochę mniej z, zapłacą. Marże będziemy pilnować, bo jest ustalona na 30 groszy na litrze, żeby nikt nie, nie wychylał się, no bo podejście jest takie, no skoro państwo dokonuje bardzo dużego wysiłku, a państwo podkreślam jeszcze raz i będę podkreślał w tym programie, państwo to jesteśmy my, to jest nasz budżet, więc skoro my jako obywatele poprzez rząd mówimy, dokonamy tego wysiłku i zmniejszymy sobie ceny paliw, mhm. ale tym samym zmniejszymy wpływy do naszego budżetu, no to na tej trudnej decyzji niech nikt dodatkowo nie zarabia. Dlatego jest wprowadzony właśnie ten element stałej, stałej marży. Ale podkreślam, to nie oznacza, że jeżeli ceny gotowych produktów, bo głównie o nich mowa, czyli hurtowych cen paliw, jeśli one będą rosły, no to niestety państwo będzie brało mniej, ale też państwo nie, nie jest w stanie wziąć na siebie ciężaru pilnowania ceny i zagwarantowania sztywnej, niskiej ceny paliw, no bo szybko państwo by miało bardzo duże problemy. Doszło by tak do, tak, do tak zwanego arbitrażu, czyli wszyscy sąsiedzi kupowaliby paliwa u nas. Zresztą to samo Słowacy mieli do nas żal, do polskich obywateli, bo Słowacy zadziałali wcześniej i mieli żal, że polscy obywatele jeżdżą na Słowację kupując taniej tam paliwo. No każde... Państwo chroni przede wszystkim swoich obywateli, ale podkreślam, to jest bardzo duży wysiłek i, i to, że się z jednej strony my jako obywatele cieszymy z tego, że jutro zapłacimy mniej, no to powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę, że również mniej wpłynie do budżetu. Przy paradoksalnie przy tej całej, przy tej samej cenie, więc sytuacja z punktu widzenia polskiego obywatela jest szalenie trudna, bo naprawdę... My z czegoś te 13, 14 emerytury, różne wydatki społeczne, 800 plus, musimy z czegoś finansować. Jeżeli pozbywamy się istotnej części wpływu do budżetu, paradoksalnie na rzecz efektywnie producentów światowych, no to my jako obywatele tracimy. No, zyskują wielcy tego świata, w, no, realizują swoje ambicje większe, lub mniejsze, albo swoje własne plany, no i przedstawiając to nam jako, jako działanie dla naszego dobra. Więc jakby źródło problemu nie jest to, czy państwo, rząd e, ingeruje późno, czy, e, czy, czy w ogóle, bo są też takie głosy, że państwo w ogóle nie powinno ingerować, zresztą był bardzo ciekawy artykuł, bo tam publikował, że, że w ogóle to jest niepotrzebne działanie. No cała, no pół Europy już to robi, bo jednak chce wspomagać e, swoich obywateli, a fajna Times stwierdza, że no, to jest działanie niepotrzebne, kontrproduktywne. No to nie jest takie proste. Łatwo jest napisać taki artykuł i przedstawić swoje teorie. Z punktu widzenia ekonomicznego słuszne, tak? Ale na końcu, no państwo no, musi działać i musi pokazać że swoim wyborcom, że jest państwem aktywnym. Ale podkreślam, my jako kierowcy, właściwie wszyscy będziemy się cieszyć z tego, ale my. Również poniesiemy tego koszt poprzez niższe wpływy do budżetu i z tym w tym budżecie, który mamy i tak już bardzo dużą dziurę na 270 miliardów złotych, ta dziura będzie co miesiąc jeszcze większa o między półtora miliarda złotych. Więc to nie jest takie proste, by, by w prosty sposób powiedzieć należy ulżyć obywatelom, bo ulżenie obywatelom to oznacza, że sami sobie zmniejszamy wpływy, a później za parę za jakiś czas będziemy ponownie utyskiwać na to, że no, ta służba ochrona zdrowia jest, nie, jest niewydolna, że świadczenia są, są niskie, że emeryci powinni zarabiać więcej, znaczy otrzymywać świ świadczenia większe. No to nie jest taki prosty kompromis. No myślę, że przede wszystkim powinniśmy trzymać kciuki za to, żeby ta wojna Stanów Zjednoczonych, Izraela z Iranem zakończyła się jak najszybciej i sytuacja powróciła do normy, a nauka na przyszłość, po raz kolejny bardzo taka bolesna nauka, że powinniśmy się coraz bardziej jako kraj uniezależniać od tych wszystkich paliw kopalnych. Jedna rzecz w tym, co pan powiedział mnie bardzo martwi, bo oczywiście za tę ulgę płacimy, tak na dobrą sprawę wszyscy, my jako państwo. Tak. Mm. Kiedy pan premier ogłaszał swoją decyzję w sprawie programu CPN, wtedy ropa naftowa, na którą rzecz jasna polski rząd nie ma wpływu, jeżeli chodzi o cenę ropy, no gdzieś tam się poruszała w takim przedziale między 100 a 102 dolary. Dzisiaj już mamy w tej chwili 108 dolarów za baryłkę, jeżeli chodzi o ropę Brent. Widzimy również, że złoty osłabia się w stosunku do dolara, a zatem te ceny, Netto paliw, one będą rosły i tak. obawiam się takiego zjawiska, nie wiem, proszę mnie ewentualnie wyprowadzić z błędu, że jeszcze trochę takich podwyżek na rynkach światowych, jeszcze trochę takiej niekorzystnej konfiguracji na rynku walutowym i może się okazać, że ta sytuacja na rynkach światowych zje cały ten efekt CPN, a wtedy tak. narzekanie zacznie się od nowa. A pieniądze do budżetu będą wpływały no, jednak w ograniczonej liczbie. No chyba, że efekt skali nas tutaj uratuje, czyli że no, jednak będziemy tankować więcej, niż gdyby to ta benzyna miała kosztować, nie wiem, 8 zł, czy więcej. Tak naprawdę? Panie rektorze, mhm. tak naprawdę trzeba trzymać kciuki za to, że obywatele w Stanach Zjednoczonych tam się nastroje pogorszą, bo to jest jedyny czynnik, który wpływa na decyzję prezydenta Donalda Trumpa. Zależymy od samopoczucia amerykańskich tak, kierowców. Tak, bo prezydent Donald Trump dba przede wszystkim o to, jakie on ma poparcie, a jego poparcie jest poparciem wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. I tam obywatele coraz bardziej dostrzegają, że ta polityka Donalda Trumpa coraz bardziej szkodzi amerykańskiej gospodarce. I paradoksalnie, no nikt żaden z przywódców światowych, no nie bardzo chce głośno powiedzieć to, że tak naprawdę problem tkwi w tym, że Donald Trump prowadzi taką bardzo, no taką niefrasobliwą politykę gospodarczą. Po, po, począwszy od tych ceł, po, po, poprzez różne teraz konflikty, a wojna teraz z Iranem, no to, po, to potęguje wszystko. Nikt nie chce tego głośno powiedzieć, ale tak naprawdę wszyscy zdają sobie z tego sprawę że, że no ta polityka jest nieobliczalna, polityka gospodarcza i, i wpływ Donalda Trumpa na, na, na światową gospodarkę, bo to jest naprawdę wpływ na, nie tylko na polską gospodarkę, ale również światową. E, ale tak naprawdę na Donalda Trumpa, jak już powiedziałem, wpływ mają przede wszystkim amerykańscy wyborcy i jak amerykańscy wyborcy widzą na stacjach może nie tak drastyczne podwyżki, bo oni naprawdę mają znacznie tańsze, tańsze, tańsze paliwo niż, niż w Europie, ale ich to boli, więc jedyne, jedyny czynnik, który bardzo silnie przemawia do pana prezydenta Donalda Trumpa jest to, że mógłby kiedyś utracić władzę. E, więc będzie, wszyscy trzymają kciuki za to, że Donald Trump zdaje sobie z tego sprawę, że jego wyborcy mogą mieć do niego żal. Ten żal przyniesie się kiedyś na, na poparcie i będzie dążył do tego, by ten konflikt zakończył się jak najszybciej, a tym samym na końcu skorzystają wszyscy pozostali, w tym również polscy obywatele. Nieraz w tym studiu, w tym składzie analizowaliśmy wspólnie budżet państwa. Ja się zastanawiam, ile waży ta cała operacja CPN dla budżetu. To znaczy, jak długo państwo może sobie pozwolić dzisiaj na kontynuację właśnie takiego programu, jak cena paliw niżej. Faktycznie, Programu, który ulży nam wszystkim i wiem coś o tym. Wczoraj tankowałem, nie będę się chwalił za ile, biorąc pod hmm. uwagę, ale musiałem, rezerwa była. Ale y, zastanawiam się, jak długo y, jesteśmy w stanie wytrzymać tego typu y, ograniczenie wpływów z akcyzy i z VAT. Długo jesteśmy w stanie wytrzymać. Przekroczymy wszelkie limity, już przekraczamy limity z za zadłużenia. Już, już jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu i już wiele państw się, się zadłuża. Będzie jeszcze bardziej zadłużonych. To wszystko wpłynie na poziom naszego ogólnego zadłużenia, tym samym wiarygodność finansową wielu krajów. Odbije się to na końcu również na oprocentowaniu pożyczek, które będziemy brać bo jako państwo zaciągamy przecież finansowanie. My się cały czas pożyczamy pieniądze i będziemy nas, po prostu te pieniądze będą nas drożej kosztowały. No w finansach już niestety jest takie, takie, taka zależność bardzo prosta, ale też brutalna. Im ktoś jest biedniejszy, ma większe zadłużenie, tym paradoksalnie płaci większe odsetki. Czym ktoś jest bogatszy, ma mniej zadłużenia, tym odsetki płaci mniejsze. Więc to wszystko, wpłynie na Polsko, polską, go, to wszystko wpłynie na polską gospodarkę. Teoretycznie można było powiedzieć, że nie, już nie ma miejsca. Nawet na każdy miliard, ponieważ te nasze zadłużenie i tak już jest rekordowe, ale trzeba na to spojrzeć praktycznie. Z no tym dylematem będą mierzyć się, e, będzie mierzyć się wielu przywódców europejskich. Na pewno każdy przy, zmru, przymruży oko na to, że będziemy coraz bardziej zadłużeni, mówiąc, że to sytuacja wyjątkowa. E, I plus jest taki, że nie tylko Polska będzie przekraczała pewnie kolejne bariery zadłużenia, nadmiernego deficytu. Będą to robić również inni przywódcy europejscy. I w związku z tym będzie pewne przyzwolenie na, w ramach takiej sytuacji nadzwyczajnej, trochę tak jak przy wojnie, początku wojny z, z Rosji, z Ukrainą, przyzwolenie na takie niestandardowe odejścia. Natomiast no niewątpliwie nie służy to, to tak naprawdę... Nikomu. Nasz budżet jest, ja to zawsze określam pod korek, znaczy akurat właśnie poprzez analogię do tankowania mhm. mamy zadłużenie bardzo, bardzo wysokie. Już wielu ekonomistów, yy, może nawet nie ortodoksyjnych, ale takich, którzy jakby nie biorą pod uwagę czynników społecznych, mówi, że my już powinniśmy zastanowić się jak tu obciąć wydatki społeczne. Wydatki społeczne albo podwyższyć podatki. Na podwyższenie podatków nie ma szans, no bo nikt nie chce powiedzieć, podwyższamy podwadki, podatki, gdy za rok mamy wybory. Na no, no to się nikt nie, nie, nie odważy. Niektórzy mówią, by zmniejszy wydatki społeczne, a wydatki społeczne to są na przykład 800+. Tak? To mhm. zawsze jest taki jeden z podstawowych elementów. Ja nie jestem zwolennikiem, żeby ciąć wydatki społeczne. Natomiast też powinniśmy mieć tego pełną, pełną świadomość, że nasze zadłużenie coraz bardziej rośnie. I też jakby tak z żalem patrzę na niektórych polityków, którzy mówią, a po, powinien rząd jeszcze bardziej obniżyć jakieś podatki. No podatki są nasze, naprawdę pamiętajmy o tym, iż podatki wpływają na naszą przyszłość, na przyszłość naszych dzieci. I jeżeli teraz zadłużymy tak w prosty sposób kraj, no to... W przyszłości ktoś będzie musiał ten dług obsługiwać, a nawet jeśli nie będzie musiał go spłacać, bo też jestem daleki od tego mówić, że dzieci będą spłacały ten dług, no to będą musiały płacić wyższe odsetki za obsługę tego, tego, tego długu. Więc teoretycznie już nie ma miejsca na, na kolejne miliardy wydatków, natomiast praktycznie, no warunki są jakie są, myślę, że będzie takie ciche przyzwolenie na pewne przekraczanie zadłużenia z uwagi na to, że to nie tylko nas dotyczy w Europie. Jeden wątek jeszcze bardzo ważny, też w kontekście paliw. Wszyscy mówią, że paliwa to... Wzrost ten paliw no, powoduje wzrost inflacji i to jest mechanizm bardzo prosty, bo te bułki, produkty spożywcze, czy cokolwiek, co kupujemy, trzeba jakoś przetransportować. Tak jest. I tutaj pojawia się pytanie, na ile ten ruch y, rządu, obniżka akcyzy, obniżka VAT, pilnowanie tych cen na poziomie jakiejś ceny maksymalnej, jest w stanie wyhamować ten efekt inflacyjny, którego tak bardzo się boimy. No dość istotnie, bo to jest taki bardzo... Bardzo prosty handel w gruncie rzeczy. To znaczy, my mówimy, podobnie zresztą jak w czasie COVID-u, mhm. przy pomocy, którą PFR udzielał, mówimy tak. Ratujemy przedsiębiorstwa. Tu w tym przypadku dajemy ulgę przedsiębiorcom i obywatelom kosztem naszego zadłużenia. Czyli mówimy tak, nie zmieniamy naszej konsumpcji, tak wyobraźmy sobie naszą sytuację jako obywateli. Mówimy tak, zakładamy, że to jest krótki problem mamy, więc idziemy do banku i bierzemy pożyczkę. Mhm. Więc wychodzą z tak, nie zmniejszamy naszego standardu życia, bo, to, no bo nie możemy go zmniejszyć, bo mamy wydatki na dzieci, na to, żeby dojechać do, do pracy, ale zakładamy, że... Że problemy, które się pojawiają, są problemami chwilowymi, i tę pożyczkę, którą teraz zaciągniemy, spłacimy sobie w najbliższych, później kolejnych miesiącach. Ale dzięki temu, że ją zaciągniemy, będziemy mogli kontynuować pracę, nasze dzieci będą chodziły do szkoły yy, i ten proces, yy, proces będzie relatywnie krótkotrwały. I zresztą dokładnie taka sama właśnie była, jeszcze raz podkreślę, filozofia. Podczas COVID-u, gdzie państwo na, na siebie wzięło ten ciężar, zadłużyło się, bardzo silnie się zadłużyło. Ale dzięki temu no, zostały ratowane miejsca pracy, i po tym jak COVID minął, no, wróciliśmy do, do naszych miejsc pracy, które funkcjonowały, które nadal były utworzone. I to wycinek był, był ważny. I tutaj, tutaj tak samo, ja nadal pokładam dużo nadzieje w tym, że ta wojna no, niedługo, choć pojęcie długo jest z pojęciem względem, niedługo się skończy. No, na początku sądzisz, że będzie dwa tygodnie, może maksymalnie 3, obecnie mamy już miesiąc i jeszcze końca nie widać, ale myślę, że to jest takie działanie przejściowe i dlatego też jakby nie popieram tych apelów, by usta ustanowić taką cenę na bardzo długi okres. Jeżeli ta wojna zakończy się w ciągu najbliższych kilku tygodni, no to gospodarka będzie jeszcze ponosiła tego konsekwencje, tak samo jak ponieśliśmy konsekwencje tego, tych naszych wszystkich działań w czasie COVID-u, bo to były zastrzyk pieniędzy do gospodarki, który po pierwsze spowodował, że byliśmy bardziej zadłużeni, a po drugie spowodował inf impuls inflacyjny. My z tą inflacją długo walczyliśmy. W tym roku zaczęliśmy już się cieszyć, że mamy w celu. Wszystko było świetnie dopóki właśnie ta wojna się, wojna nie wybuchła. Więc to, to będzie wracało rykoszetem, no bo wracając do tych bułek o których pan redaktor wspomniał, ktoś musi te bułki dowieść, no ale później ktoś mówi, kurczę, ja za te bułki płacę więcej, bo jednak trochę cena urośnie, bo te paliwa mimo wszystko są droższe, no to ja muszę iść po podwyżkę, tak? Ja pra wprawdzie pracuję, nie wiem, w jakimkolwiek innym sektorze, e, jestem jakimś urzędnikiem e, albo jestem pracownikiem jakiegoś centrum handlowego, no ale ja za bułki płacę więcej, więc ja też poproszę o podwyżkę, no bo nie stać na mniej bułek. Więc ten proces, taki impuls inflacyjny może się rozlać. Mam nadzieję, że nie będzie duży. On zależy przede wszystkim od tego, jak długo będzie ta wojna trwała. Ekonomista Adam Ruciński z firmy doradczej BTFG był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. I na koniec przypomnijmy jeszcze te liczby, ważne liczby tego dnia. 6,16 za 95, piątkę, 6,76 za 98 i 7,60 za olej napędowy. To ceny maksymalne ustalone przez ministra energii. To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia. Celdo, magazyn gospodarczy. Reklama. Ty, Marian, patrz, jakie wielkie kurczaczki. Barbara, Barbara, ba, ba, to nie kurczaczki, to przeceny na święta w Media ekspert. Takie wielkie? No.